To są informacje Polskiego Radia 24. Walka ze śmieciówkami i szersze uprawnienia inspektorów pracy. Ważna ustawa z podpisem prezydenta. Nie tylko Polska, Rumunia też przegrywa sądową batalię z Pfizerem. Chodzi o szczepionki antykowidowe. Będzie też relacja z Watykanu. Naszego wysłannika zapytamy o przygotowania do świąt wielkanocnych. Minęła 13 Łukasz Jakubowski, zapraszam. Weta nie było. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy i w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że ustawa i tak wejdzie w życie. Przepisy dają szersze uprawnienia w kontrolowaniu umów o pracę. Inspektorzy będą mogli uznać, że tak zwana umowa śmieciowa lub B2B to tak naprawdę umowa o pracę. Pracodawca będzie musiał to uznać, a jak tego nie zrobi, sprawa może trafić do sądu. Ten podpis to dobra informacja. Komentowa. Na gorąco w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy i reforma Państwowej Inspekcji Pracy wejdzie w życie. Wszystkie osoby, które dzisiaj pracują na fałszywych śmieciówkach, pracują na umowach cywilnoprawnych, w warunkach, w których powinny być zatrudnione na umowę o pracę, otrzymają efektywną ochronę. Prezydent wciąż ma jednak wątpliwości w sprawie tej ustawy. Chodzi m.in. o zbyt szerokie jego zdaniem uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejny kraj przegrywa sądową batalię z Pfizerem. Rumunia, podobnie jak Polska, musi zapłacić za zamówione i nieodebrane szczepionki antycovidowe. Rząd w Bukareszcie musi zapłacić amerykańskiemu koncernowi 600 milionów euro. Jeszcze więcej, po prawie 6 miliardów ma zapłacić Polska. Spór dotyczy 60 milionów dawek szczepionek. W 2022 roku rząd PiS je zamówił, ale za nie nie zapłacił. Polska argumentowała to odmową, m.in. nad podażą i wojną na na Ukrainie, odwołując się do klauzuli tak zwanej siły wyższej. W niedawnym raporcie Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała zakupy szczepionek przeciw COVID-19 na kwotę niemal 10 miliardów złotych. Według kontrolerów minister zdrowia w pandemii nierzetelnie oszacował zapotrzebowanie na te preparaty. To nie było orędzie skierowane do świata. U nas kolejny komentarz po telewizyjnym przemówieniu Donalda Trumpa mówił o bliskim końcu wojny z Iranem, choć nie wskazał żadnej konkretnej daty. Zapewniał też, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ropy z krajów Zatoki Perskiej, bo mają własną. To było orędzie skierowane do amerykańskich wyborców, mówi nam amerykanista Rafał Michalski. Którzy niezbyt nadal wiedzą, co się dzieje. Bo to, co my usłyszeliśmy, to w zasadzie nie pojawiła się tam żadna nowa teza, żadna nowa analiza, żadna nowa opinia. My o tym wszystkim albo widzieliśmy na koncie trów Donalda Trumpa, albo słyszeliśmy w czasie rozmów z dziennikarzami. To po prostu zostało zebrane w taką jedną spójną narrację. Prezydent USA nie powtórzył, że rozważa wycofanie USA z NATO. Takie słowa padły w udzielonym przez Trumpa wywiadzie dla brytyjskiej gazety. W oręciu było jedynie wezwanie, by to inne kraje odblokowały cieśninę Ormus. W Watykanie i Rzymie przygotowania do świąt wielkanocnych rozpoczyna się Triduum Paschalne. To pierwsze święta z nowym papieżem Leonem XIV. Na placu św. Piotra jest nasz specjalny wysłannik Paweł Pawlica. To szczególne święta wielkanocne w Rzymie i w stolicy apostolskiej. Od wielu dni za murami Watykanu trwają przygotowania do każdej z uroczystości Triduum Paschalnego. Przyznaje ksiądz Paweł Rytel, Andrianik, szef Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Liturgia jest bardzo dokładnie przygotowana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 U nas jeszcze wizyta w kosmosie i pytanie, gdzie by tu zaparkować? To, jak mówi nasz gość, cel misji Artemis II. W kierunku Księżyca leci czworo astronautów. Nie wylądują jeszcze na Srebrnym Globie, ale sprawdzą, jak to zrobić w przyszłości, podkreśla astrobiolog dr Tomasz Zajkowski. W zasadzie oni lecą zobaczyć, gdzie tu następnym razem zaparkować. Na powierzchni Księżyca oni jadą najdalej, jak człowiek kiedykolwiek poleciał. Obejrzeć te miejsca oczami własnymi, nie tylko robotycznymi, ale własnymi. Właśnie te ludzkie oczy. Pamiętajmy, że NASA planuje wybudować stałą bazę na Księżycu. I to jest pierwszy krok w tę stronę. To pierwsza załogowa misja w kierunku Księżyca od ponad pół wieku. To były informacje Polskiego Radia 24. Mamy słoneczny czwartek, ale nie wszędzie. Ciemniejsze chmury kłębią się miejscami na południu i południowym wschodzie. Gdzie niegdzie pada z nich słaby deszcz, wysoko w górach pruszy śnieg. Temperatura bez większych zmian, podobnie jak wczoraj, dziś od 10 do 14 stopni. Wiatr wieje słabo, a ciśnienie spada. W Warszawie teraz 1001 hektopaskali. Klimat. Dostateczna lub umiarkowana jest jakość powietrza w kilku miastach, m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Mosinie czy Katowicach. W zachodniej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, a na wschodzie bardzo dobry. Jeszcze o zagrożeniu pożarowym to przeważnie jest średnie. Taka sytuacja występuje w centrum i na północnym wschodzie kraju. Klimat.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest czwartek, 2 kwietnia. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Prawie 9 minut po godzinie 13. Komentarz. A zaczynamy od komentarza do najważniejszych wydarzeń politycznych. Gościem Polskiego Radia 24 jest Joanna Ćwiek-Świdecka, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Zacznijmy od kolejnych decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o publicznym transporcie zbiorowym. Podpisał także pięć innych ustaw. Jest nagranie opublikowane na stronie Kancelarii Prezydenta, w którym Karol Nawrocki mówi o poważnych wątpliwościach co do przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie upra uprawnienia Państwowej Inspekcji i pracy, ale nie tylko. Posłuchajmy. W debacie publicznej, w mediach często słyszycie tylko jedno słowo. Weto. Ale prawda jest zupełnie inna. Podpisałem ponad 6 razy więcej ustaw niż zawetowałem. 184 ustawy podpisane, 29 wet. To są fakty, nie polityczna narracja. Odpowiedzialność nie polega na podpisywaniu wszystkiego. Nie polega też na blokowaniu tego, co dobre. Odpowiedzialność to działanie w imię interesu obywateli, niezależnie od tego, czy to się politycznie opłaca, czy nie. Będę korzystał z weta tam, gdzie uznam to za dobre dla Polski. Pani redaktor, skąd takie tłumaczenie prezydenta Karola Nawrockiego, czy rzeczywiście już ta łatka mm, wetomatu przylgnęła do prezydenta? Absolutnie tak, Przy, przylgnęła łatka wetomatu i można rzeczywiście patrzeć ilościowo na całą sprawę. I rzeczywiście prezydent podpisał ponad 180 ustaw, ale zawetował bardzo dużo więcej niż poprzedni, jego poprzednicy. I co ważne, prezydent podpisuje ustawy, znaczy inaczej, wetuje te ustawy, które mają duże znaczenie polityczne, które są głośne, które mają duże znaczenie dla rządzącej koalicji, które mogą jej zaszkodzić, co można wytknąć w, późniejszych, w późniejszej kampanii wyborczej? A przecież się zbliża i już coraz bardziej czujemy, że ta kampania wyborcza nadchodzi. Więc to nie jest może kwestia w ilości, ale tym, co wetuje Na przykład ustawa o sejf, która jest bardzo ważna, bardzo kluczowa, bardzo kluczowa dla obronności, ale też bardzo ważna dla koalicji 15 października. Czy można powiedzieć, ale... że w przypadku weta do tej ustawy, ja wiem, że te ostatnie dni przed, przed tym, jak prezydent podjął decyzję, no przecież to safe 0%, ta propozycja prezydenta była taką próbą wyjścia naprzeciw, taką podkładką można powiedzieć pod przyszłe weto do tej ustawy, no ale chyba ta ustawa najbardziej no tak zaostrzyła ten spór polityczny. Zdecydowanie tak, to są ogromne pieniądze, pieniądze, które są bardzo potrzebne, a propozycja prezydenta, o czym mówili eksperci, nie ma pokrycia w pieniądzach rzeczywiście Narodowy Bank Polski nie wiadomo skąd by miał wziąć te środki, czy sprzedać złoto, czy nie sprzedać, jak wygenerować te pieniądze i to też jest trochę niebezpieczne. Natomiast rzeczywiście sytuacja międzynarodowa, sytuacja z naszą wschodnią granicą jest taka, że tych pieniędzy na zbrojenia potrzebujemy. Kolejna odsłona konfliktu na linii. Rząd prezydent dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wczoraj odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kto wygrywa albo kto wygra tę wojnę o Trybunał? Ja myślę, że sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym jest tak skomplikowana już obecnie, po, po tylu latach zmian tego co się działo w Trybunale, więc tak naprawdę już nie wiadomo, kto wygra, kto przegra i jak to się wszystko zakończy. To, co się stało wczoraj z przyjęciem ślubowania przez dwóch sędziów jest niezrozumiałe, niezrozumiałe i dla opinii publicznej i niezrozumiałe też dla ekspertów. Zdania się podziel są podzielone. Zbigniew Boguski tłumacząc decyzję pre prezydenta mówił o tym, że przyjął ślubowanie do dwóch sędziów wybranych przez Sejm, ale dlaczego nie przyjął od pozostałej czwórki? Tego nie wiemy. To jest y, trudne do zrozumienia. Ta konferencja y w ogóle była bardzo często padało to pytanie dlaczego i jedyne y, znaczy to tłumaczenie było też no, bardzo dziwne, ale że Karol Nawrocki podjął taką decyzję, po, ponieważ w czasie jego kadencji powstały tylko dwa wakaty w Trybunale. No dobrze. Ale w związku z tym są cztery wakaty i co zrobić teraz, jeżeli prezydent stoi na straży konstytucji, czyli też współpracuje i ma na uwadze sprawne działanie Trybunału Konstytucyjnego, który tego przestrzegania konstytucji i tego, żeby prawo było zgodne z konstytucją pilnuje, nie może powiedzieć, że to są sprawy, które jego nie dotyczą, no bo co teraz? Nie będziemy mieć nigdy tych sędziów przez całą kadencję Karola Nowrockiego. Ja trochę nie, nie rozumiałam tego tłumaczenia Zbigniewa Puguckiego i tego toku myślenia prezydenta. Nie wiem, w jaki sposób, może mają jakiś gdzieś uknuty w, w swoich gabinetach plan na poprawę sytuacji Trybunału Konstytucyjnego, ale na, na pewno podczas wczorajszej konferencji prasowej to nie Przypomnijmy wczoraj ślubowanie Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. I to, to jest bardzo ciekawe, dlaczego akurat tych dwoje, oni byli z rekomendacji PSL-u i Polski 2050. Czy to jest trochę granie prezydenta na rozbicie koalicji rządzącej, czy coś jest na rzeczy? Absolutnie jest to granie na rozbicie koalicji rządzącej i wiemy o tym od wyborów w 2023 roku, i Prawo Sprawiedliwość od samego początku powtarzało, że oferta dla polskiego Stronnictwa Ludowego leży na stole i będzie leżała przez całą kadencję. Ona wciąż leży. Natomiast też jest widoczne, że Władysław Kosiniak kamysz szykując się do wyborów, bo już wszyscy szykują się do wyborów, zaczyna szukać dla siebie przestrzeni. Rozpadła się trzecia droga, Polska 2050. Nie ma znaczenia dużego, nie ma powrotu do Polski 2050 i wydaje się, że Władysław Kośniak-Kamysz zaczyna szukać koalicjanta, zaczyna szukać kogoś z kim może wejść w porozumienie i może z tym jest związana ta wczorajsza debata z Mateuszem Morawieckim, który w Prawie i Sprawiedliwości też jest trochę odsuwany na boczny tor. Być może coś się z tego urodzi. No właśnie, a jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, no bo pojawiają się takie, nie wiem czy to są plotki, ale coraz głośniej mówi się o tym, że Mateusz Morawiecki zakłada stowarzyszenie. Czy coś może być na rzeczy, czy to może być takie, sprawdzam, jakie ma poparcie na prawicy? Mateusz Morawiecki zakłada nie tylko stowarzyszenie, ale też założył wczoraj, proszę zauważyć, zielony krawat na wczorajszą debatę. Trudno mówi, że rozmawiając z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem kolor krawatu dobrał zupełnie przypadkowo. Wydaje mi się, że nie. Widać absolutnie, że Mateusz Morawiecki oddala się od Prawa i Sprawiedliwości. Nie zawsze stawia się, już od pewnego czasu nie zawsze stawia się na wyzwanie Jarosława Kaczyńskiego. Też pamiętamy, że przed wydarzeniem w hali Sokoła były dyskusje o tym, kto będzie namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego na premiera. I były rozgrywki frakcyjne między tak zwanymi harcerzami, czyli ludźmi zgromadzonymi wokół Mateusza Morawieckiego, a maślarzami wokół między m.in. Przemysłowa Czarnka. Mateusz Morawiecki utrzymywał, że udało im się spacyfikować maślarzy. Okazało się, że nie, i, i Przemysław Czarnek został namaszczony na tego premiera kandydata na premiera i to na pewno się nie podobało Mateuszowi Morawieckiemu, więc myślę, że tak, że on zaczyna się budować, zaczyna Zaczyna Ale czy to ma być trochę. takie budowanie pod ewentualne wyjście z prawa i sprawiedliwości? No bo popatrzmy, co robi Mateusz Morawiecki. No, Przemysław Czarnek jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera jeździ, spotyka się, organizuje konferencje. Niezależnie od tego, Mateusz Morawiecki na własną rękę także. Jeździ po Polsce, organizuje spotkania. Czy można powiedzieć, że tutaj wiadomo, że Przemysław Czarnek jest tym kan wskazanym kandydatem przez Jarosława Kaczyńskiego, ale czy to jest rywalizacja między Przemysławem Czarnkiem a Mateuszem Morawieckim? Absolutnie, zawsze jest rywalizacja między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem. Natomiast myślę, że do je, wyborów jest jeszcze na tyle daleko, że na razie to, co robi Mateusz Morawiecki, to może nie jest tyle budowanie, co sądowaniem, no bo tak naprawdę nie wiemy, czy Mateusz Morawiecki ma swój elektorat, czy zdobędzie, zdobędzie swoich wyborców. Kto z Prawa i Sprawiedliwości może pójść za Mateuszem Morawieckim i którzy jego wyborcy. Myślę, że na razie jest to badanie gruntu. Mateusz Morawiecki, z tego co mi się wydaje, nie, nie widziałam takiego sondażu, żeby, żeby gdzieś to było sądowane w, w społeczeństwie, jakie ma poparcie. Ale myślę, że niebawem takie sondaże się pojawią, więc myślę, że to jest sprawdzanie. No, wybory są za, nie wiem, 18 miesięcy, to 18,20. To jeszcze bardzo dużo może się zmienić w polskiej polityce. To jeszcze jedno pytanie odnośnie Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Mm, przypomnijmy to. Mm, no i właśnie to jest ten polityk, który należy do harcerzy, czyli do e, grona osób e, tego mm, otoczenia Mateusza Morawieckiego. Na, na ten moment nie wiemy dlaczego, natomiast y, no, różne tutaj się pojawiają miały powody zawieszenia, no bo tak, Krzysztof Szczucki był jednym z dwóch posłów PiSu, którzy w głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Wstrzymał się od głosu. Mówił też w wywiadach, że należałoby poważnie rozważyć przyjęcie ślubowania od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i też nie miał do końca pewności, czy Przemysław Czarnek jest najlepszym kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani myśli, co, co, co, co mogło być powodem zawieszenia, czy te wszystkie po prostu wypowiedzi? Ja myślę, że te wszystkie wypowiedzi, jak również to, że był po stronie właśnie Mateusza Morawieckiego i harcerzy. Krzysztof Czucki mówił, o tym, że jest przede wszystkim prawnikiem, później politykiem, ale też to uderzenie wprost w Jarosława Kaczyńskiego, w przekaz i kory tego, co, co mówi to ugrupowanie, na pewno się nie podobało zarządowi partii. I myślę, że to trochę było takie pogrożenie palcem, zobaczcie, to was, to was czeka, jeżeli nie będziecie się stosować do zasad. Przypominam, że komunikacyjnie Jarosław Kaczyński trochę próbował ogarnąć swoje ugrupowanie, i zakazał prowadzenia harcerzom i maślarzom publicznych sporów i wypowiadania się bez zgody partii. Więc tam w ugrupowaniu coś się dzieje. Znaczy, Trzeba chyba przyznać, że rzeczywiście po tym, jak m, Przemysław Czarnek został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na e, premiera, te m, wewnętrzne spory, przynajmniej w mediach społecznościowych, no, ucichły w bardzo dużym stopniu. Natomiast no, pytanie naprawdę. jest takie, czy Przemysław Czarnek spowodował, że ten elektorat prawicy na bardziej, jeszcze najbardziej po prawej stronie od Prawa i Sprawiedliwości, czyli Konfederacja i Konfederacja Grzegorza Braun'a rzeczywiście jest przyciągany przez, przez to, że PiS ogłosił kandydata na premiera i jest nim Przemysław Czarnek. Jak Pani myśli no, po tych kilku tygodniach, czy, czy pisowi udało się też odbić w sondażach, bo to niekoniecznie? Eksperci mówią, że tego, znaczy inaczej, w ugrupowaniu mówi się o tym, że widać efekt przemysłowa czarnka i że w sondaże się poprawiają. Eksperci mówią, że, że wcale nie, że, że nie jest tak, że widać jakieś wyraźne odbicie, jeżeli chodzi o... Prawo i Sprawiedliwość. Sondaże też nie pokazują jakiegoś, nie wiadomo jakiego wzrostu, co więcej. Sondaże są teraz takie z typu na dwoje babka wróżyła, bo ostatni sondaż dla wirtualnej Polski pokazuje. 230 co, do 230. No właśnie. Jeżeli że, chodzi o mandaty. Że, że Polska jest absolutnie podzielona na pół, co Już widzieliśmy oczywiście przy wyborach prezydenckich, ale widać to jeszcze bardziej. No i pozostaje oczywiście pytanie, kto w tej sytuacji będzie rozgrywającym. To przejdźmy do kolejnego tematu, bo trwa właśnie konferencja ministrów zdrowia i finansów, a chodzi o decyzję sądu w Brukseli, który nakazał Polsce wykonanie umowy z Pfizerem i zapłatę ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła o tym, na co moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć, te, które trzeba Przeznaczyć na karę. Dla nas te 6 miliardów złotych to 5 miliardów na roczne utrzymanie ratownictwa medycznego w Polsce i miliard na chemioterapię. I tak mogłabym wymieniać bez końca. E, ja naprawdę nie kryję emocji z tego powodu, bo my zdajemy sobie sprawę, że. Na zdrowie potrzebujemy znacznych środków finansowych. Dla mnie to nie są tylko cyferki. Dla mnie to są konkretne świadczenia i konkretna pomoc, która mogłaby pójść dzisiaj w stronę pacjenta. Tak mówiła minister zdrowia, te decyzje skomentował już wczoraj w serwisie X premier Donald Tusk. Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. Polska, a więc my wszyscy będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiSu ponad 6 miliardów złotych kary. I to niestety nie jest prima aprilis, no bo ten wpis był wczoraj, czyli 1 kwietnia. Będzie oczywiście odwołanie od tego wyroku, ale co to mówi o poprzedniej władzy, o, o odpowiedzialności za podejmowane decyzje? Wiemy już, że źle było doszacowane oszacowane, tak, jak wynika z kontroli, z najwyższej izby kontroli, że było tu źle oszacowana liczba szczepionek. Prawda jest taka, że mamy gigantyczny problem z Pfizerem i z wypełnieniem tej umowy, a pieniądze są okropnie duże. Natomiast też inną prawdą jest to, że sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo zła. Codziennie słyszymy informacje o tym, że różne placówki wyczerpują limity przyjęć do specjalisty, że nadwykonania będą płacone w 40%. Więc patrząc politycznie do Tuskowi, ta sprawa trochę spadła z nieba, ale to przecież I, i może wykorzystać to komunikacyjnie. Natomiast no jest to ogromny problem Polski i to są ogromne środki, 6 miliardów złotych, na szczepionki, które według wyroku są do pierwszej instancji, musimy odebrać i za nie zapłacić, a następnie wylać i wyrzucić. Więc tu jest problem jak to rozstrzygnąć prawnie I, i pewnie najmądrzejsi prawnicy w tym kraju muszą się nad tą sprawą pochylić, bo rzeczywiście są to pieniądze, tak jak mówiła ministra na to, które można utrzymać całe ratownictwo medyczne. Bardzo ważne. No i w ogóle jak dyskutujemy o tym, co działo się w pandemii, bo wokół pandemii zakupów było bardzo dużo wątpliwości. Maseczki bez atestów, respiratory, czy teraz kwestia tego wyroku sądu to jest kolejna sprawa, która, która pokazuje problemy z podejmowaniem decyzji przez poprzedni rząd za czasów pandemii. Czy to jest no, niegospodarność i czy to będzie rezonować w przestrzeni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 to jest y, trochę woda na młyn antyszczepionkowców y, i obawiam się, że... Znaczy to będzie kolejny argument dla Konfederacji mm -hmm. na przykład, żeby uderzać w poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości za czasów Mateusza Morawieckiego. No, myślę, że dla obu Konfederacji, dla Konfederacji Brauna i Konfederacji Mencena i Bosaka. To jeszcze ch chciałam zapytać o jedną rzecz, bo w niedzielę święta wielkanocne, oczywiście od kilkunastu chyba nawet więcej dni, yy, yy, myślę, że rozmowy Polaków toczyły się wokół ceny paliw. Yy, reakcja rządu w ubiegłym tygodniu na zwyczajne posiedzenie, projekty ustaw. Yy, Sejm i Senat w ekspresowym tempie przyjął te dokumenty. Prezydent bardzo szybko podpisał. No, mamy yy, reakcję od wtorku yy, na stacjach paliw. Te ceny paliw są Obniżone? Czy ten temat pojawi się w rozmowach Polaków przy świątecznym stole? No i właśnie jak rząd komunikuje w tej sprawie? Absolutnie będzie to temat rozmów przy świątecznym stole. Zwłaszcza, że wiele osób przecież wyjeżdża na, na święta i jedzie do rodziny. I to jest wyjazd, mimo, mimo obniżonych cen, cen paliwa, nadal kosztowny. I zwracam uwagę, że się obniżona jest cena diesla i benzyny, natomiast gazu nie, więc ludzie, które, którzy jeżdżą na Innym paliwie wcale nie są tacy szczególnie zadowoleni z tego. No właśnie teraz pytanie jest takie, czy będzie bardziej już dobrze, że, była, że, że jest reakcja i że ceny paliw są niższe, ale jednak nadal są wysokie nie dla wszystkich. Jak pani myśli, po której po prostu, co będzie przeważać? Mamy dosłownie 10 sekund. Mamy 230 na 230 w sondażach. Więc Czyli myślę, pół że na sondażność... pół. Tak jak jest Polska podzielona. Joanna Ćwiek-Świdecka z Rzeczpospolitej była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.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 Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Krajowa Administracja Skarbowa zawiadamia prokuraturę. Chodzi o nierzetelne oszacowanie liczby dawek szczepionek przeciwko COVID-19 w 2021 roku. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez ówczesne kierownictwo resortu zdrowia. Decyzję w sprawie zakupu i nieodebrania szczepionek podjął rząd PiSu, przypomina minister finansów Andrzej Dąbański.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 rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podobną sprawę przegrała z koncernem Pfizer Rumunia. Bukareszt musi zapłacić amerykańskiemu koncernowi 600 milionów euro. Państwowa Inspekcja Pracy zyska szersze uprawnienia. Będzie mogła zmienić pozorne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Satysfakcji z podpisu prezydenta nie kryje wiceszef Sortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. To jest najlepszy prezent na święta dla polskich pracowników, ale to też prezent dla Lewicy i prezent dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadziała się rzecz bardzo ważna. Mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy i reforma Państwowej Inspekcji Pracy wejdzie w życie. Zastrzeżenia prezydenta budzą zbyt duże jego zdaniem uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. W grudniu 2032 roku wtedy pojedziemy w Polsce pierwszym pociągiem kolei dużych prędkości, to w ramach CPK. Składy mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę. Będą jeździć na linii tzw. Y, czyli pomiędzy Warszawą, Łodzią, a nowym lotniskiem Port Polska oraz Wrocławiem i Poznaniem, zapowiada Piotr Rachwalski z zarządu CPK. Po roku 30 mamy uwolnienie rynku zarówno od przewozy regionalne, jak i dalekobieżnego w Polsce. Czyli mówiąc krótko, każdy przewoźnik, który złoży wniosek, będzie mógł jeździć. Na linii Y zakładamy te najszybsze pociągi właśnie kolej dużych prędkości, będą pociągami komercyjnymi. Dwie trzecie projektu CPK Port Polska to komponent kolejowy. Jedna trzecia to budowa nowego lotniska pomiędzy Warszawą a Łodzią. Inwestycja ma kosztować ponad 130 miliardów złotych. Jest 13.33. Czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24. Gościem dr Łukasz Adamski, ekspert do spraw międzynarodowych Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Donalda Trumpa i od orędzia w sprawie Iranu. Amerykański prezydent mówił, że jego kraj jest bliski zrealizowania głównych celów operacji. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone w najbliższych tygodniach uderzą w przeciwnika ekstremalnie mocno. Mimo wcześniejszych sugestii nie odniósł się do kwestii obecności Stanów Zjednoczonych w NATO, ale wezwał sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. Hmm, posłuchajmy. ...odwagi, mogliście to zrobić z nami, udajcie się do cieśniny i po prostu weźcie ją sobie, brądźcie jej i wykorzystajcie dla własnych celów. Tak mówił prezydent Donald Trump. Panie doktorze... Jak interpretować kolejne wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa? Dzień wcześniej nazywa NATO papierowym tygrysem. E, zapowiada, że poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z sojuszu. Wczoraj w tym orędziu e, w ogóle nie odniósł się do kwestii obecności Stanów Zjednoczonych w NATO. Jak interpretować słowa amerykańskiego prezydenta? No ja bym przede wszystkim zaczął tego, że nie zakładałbym jakichś potrzeby spójności między różnymi wypowiedziami Trumpa, bo to jest polityk, który nas przyzwyczaju do tego, że może radykalnie zmieniać zdanie, może też mówić rzeczy, które są w sposób oczywisty, logicznie sprzeczne ze sobą, więc od tego bym wyszedł. No, a, po drugie, a po drugie to, co powiedział, doświadczę raczej o desperackich, takich rozpaczliwych próbach, Pokazania w szczególności amerykańskiej opinii publicznej, że operacja przeciwko i wojna przeciwko Iranowi jest sukcesem, że ona się wkrótce skończy i żeby wszyscy się bali, a zwłaszcza bał się Iran kontynuacji wojny, bo inaczej nie wiadomo, co się stanie. No Ja, ja bym powiedział, ponieważ wojna jest niepopularna, niepopularna także w Stanach Zjednoczonych. Popularność Trumpa osobista, jako prezydenta, radykalnie też w ostatnich miesiącach spada. Europa nie, nie jest gotowa do udzielenia takiej pomocy, której, której oczekuje Trump a z drugiej strony amerykański establishment nie jest gotów na wyjście z NATO. Mamy tutaj przecież nawet list senatorów, wpływowych senatorów z obu partii, które, którzy ostrzegają Trumpa przed takim ruchem. No to mam wrażenie, że po prostu ten prezydent się strasznie mota. Zrobił duży błąd i teraz nie wie tak naprawdę jak, jak ten błąd zakończyć. No właśnie. Jakie mogą być konsekwencje nawet takich słów Donalda Trumpa? No bo padają no, takie pytania o wiarygodność sojuszu czy sojusz jest w kryzysie? E, czy to są właśnie kolejne groźby Donalda Trumpa, tak jak pan mówi, no, bez pokrycia, bo ta decyzja nie zapadnie? Czy znaczy, Trump doprowadził do radykalnego zmniejszenia wiarygodności Stanów Zjednoczonych wśród sojuszników, a także wśród takich krajów jak Ukraina, które e, bardzo jednak liczą na. Pomoc ze Stanów Zjednoczonych, jest niezbędna przecież Ukrainie do kontynuacji e, wo, e, wojny z Rosją. No i powstaje pytanie, jakie na przykład e, e, jaka będzie wiarygodność e, gwarancji bezpieczeństwa, które Trump e, cały czas twierdzi, że jest w stanie nadać Ukrainie w zamian za wycofanie się z Donbasu w sytuacji, gdy raz po raz powtarza, że nawet NATO jest sojuszem, który de facto przestał mieć rację bytu. Więc efektem jest upadek wiarygodności Stanów Zjednoczonych. To zaś oznacza wzrost niebezpieczeństwa dla, dla Ukrainy, a także dla Polski, w zasadzie dla całej Europy. No bo jeśli rozumiemy, że siła odstraszania NATO polega na tym, że takie mocarstwa zbójeckie jak Rosja w jakiejś mierze może też inne państwa uważają, że napaść na jakiekolwiek państwo NATO będzie oznaczała wojnę z całym sojuszem, w tym zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi i tej wojny się nie wygra, no to to jest bardzo mocna siła odstraszania. Natomiast jeśli na przykład rosyjscy decydenci dojdą do, do wniosku, że Stany Zjednoczone są we wręcznym kryzysie, rządzone przez człowieka, który nie ma e, e, osobistej wiarygodności, który po prostu y, jest y, y, no nieskuteczny jako, jako, jako polityk i być może nie będzie interweniował w obronie krajów, które są z perspektywy Trumpa niekoniecznie ważne dla Stanów Zjednoczonych, no to wtedy rosyjscy decydenci mogą mieć powód, żeby na przykład testować, testować jak zadziała artykuł 5 na to, jak, jaka będzie reakcja na przykład państw bałtyckich czy Polski na prowokacje graniczne i to i i, i, te, i właśnie te wypowiedzi Trumpa tylko zwiększają to niebezpieczeństwo. Znaczy to nie Chyba Stąd ostatnio, obraca, bo, chyba stąd ostatnio można powiedzieć, że Kalla, która jest estońską e, e, polityk, no takich mocnych słowach z, zwróciła się do chyba Marko Rubio z pytaniem, kiedy zajmiecie się Rosją, no bo te państwa bałtyckie no, z, z dużym niepokoją patrzą e, na to, e, co robi Donald Trump, no bo oczywiście teraz ta koncentracja od 28 lutego jest na Bliskim Wschodzie, natomiast no... Jeżeli chodzi o wojnę za naszą wschodnią granicą, to żadnych postępów, yy, chociażby w tych negocjacjach pokojowych, nie ma. One chyba utknęły w martwym punkcie. No ale w mart martwym punkcie, dlatego że ym, Rosja wprost, ale Stany Zjednoczone pośrednio naciskają na Ukrainę, aby wycofała swoje wojska z nieokupowanej częścią łodu donieckiego, czyli z tych obszarów, których Rosji się nie udało podbić w ciągu ostatnich czterech lat i które stanowią taką potężną y, fortecę chroniącą inne ziemię Ukrainy przed, przed kontynuacją rosyjskiej ofensywy. Analitycy wojskowi uważają, że jeśli wojna będzie mniej więcej wyglądała tak jak teraz wygląda, to w najlepszym razie Rosji się uda podbić okupowany Donbas za kilka lat. No właśnie, a te, a te, te, te żądania Rosja przekazała, to, o czym pan mówi, przekazała Stanom Zjednoczonym nowe żądania wobec Ukrainy, o tym informował prezydent Ukrainy, że Ukraińcy mieliby w ciągu dwóch miesięcy wycofać się z Donbasu i wtedy miałaby skończyć się wojna. A czy to jest dla mnie coś niesamowitego, że warunki stawiane są ofierze, a nie agresorowi? To jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, jak ważny jest ten Donbas. Dopowiedziałam, no to powiedziałam, Dolbas jest niezwykle ważny po pierwsze z powodów strategicznych, wojskowych, to znaczy oddanie Dolbasu radykalnie e, zwiększa niebezpieczeństwo dla Charkowa, dla Dniepra, czyli dla wielkich metropolii ukraińskich na wschodzie Ukrainy, czy dla Zaporoża. E, a po drugie, e, Ukraińcy nie pobudowali jakiś, e, też bym nie, nie miał jak budować, jakichś wielkich umocnień między obwodem donieckim, a na przykład wręcz Kijowem, dlatego, że cała obrona Ukrainy trzyma się na Donbasie. No i się do, z Donbasu tylko dlatego, że Trump obiecuje, że wtedy to już na pewno wojna się skończy, a same Zjednoczone udzielą gwarancji bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy wiemy, że i Trumpowi, i Putinowi nie można wierzyć, i Trumpowi niestety nie można wierzyć, to, to, była, to byłby ruch, który by był bardzo niebezpieczny dla Ukrainy, który by wywołał też spore napięcie na Ukrainie, być może bud wojska. Dlatego Ukraina na to nie może pójść. I dlatego te negocjacje pokojowe utknęły w miejscu, bo żeby je z tego miejsca jakoś dźwignąć dalej, no to y, tak naprawdę trzeba by docisnąć Rosję gospodarczo, być może też z elementami presji wojskowej, a na to y, z różnych powodów Trump i wcześniej nie był gotów, a teraz wręcz jest w wyniku tej y, nieszczęśliwej y, i nieprzemyślanej wojny przeciwko Iranowi, no teraz ma wręcz ograniczone pole manewru. Ale panie doktorze, ja bym jednak mm, wróciła do tych negocjacji pokojowych, bo ten 28-punktowy Plan. On się chyba pojawił w połowie listopada. Do momentu, kiedy 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, no mieliśmy szereg rozmów, dyskusji, spotkań. Już w pewnym momencie pojawiały się spotkania na poziomie trójstronnym. Różne miejsca. Natomiast te negocjacje nie posuwały chyba w ogóle... Sytuacji, no była mowa o jakimś zawieszeniu broni, że, że gwarancjach. Cały czas stawia te same warunki. Oddajcie cały Donbas, wtedy możemy w ogóle o czymkolwiek dyskutować. Prezydent Ukrainy mówi, że no nie ma takiej możliwości. No raczej Rosja idzie dalej. Ławrow na przykład mówił, że Rosja jest bardzo zaniepokojona stanem, tutaj oczywiście mówię to z ironią, przestrzegania praw ludności rosyjskojęzycznej w Charkowie czy w Odessie I różni rosyjscy wysocy urzędnicy mówili, że, czy grozili eskalację rosyjskich żądań. Jeśli chodzi o negocjacje, to one faktycznie odbywały się przed rozpoczęciem wojny w Iranie, ale widać, że było wtedy naprawdę, że one stoją w miejscu. A to dlatego, że z perspektywy Putina negocjacje były potrzebne po to, żeby odciągnąć Stany Zjednoczone od idei wspierania Ukrainy. Czyli Putin czuł się zobowiązany, bym powiedział, pozorować wolę dialogu i gotowość przekonać Trumpa do tego, że że wojna się może zakończyć i nie on jest przeszkodą, nie Rosja jest przeszkodą dla zakończenia wojny, ale upartość zerańskiego i dlatego cały czas pozorował gotowość dialogu, natomiast stawiał z pozoru może drobne żądanie, czyli wycofanie się wojsk ukraińskich z Donbasu, które de facto było żądaniem kluczowym i które, tak jak powiedziałem, no, niezależnie od tego, czy jest wojna w Iranie na Bliskim Wschodzie, czy nie, ale Ukraina nie powinna się wycofywać z Donbasu, bo to po prostu grozi wręcz załamaniem się całego frontu i dojściem rosyjskich wojsk do Dniepru. I Ukraińcy to rozumieli. Ukraińcy grali w tę grę, żeby, żeby też rozmawiać z Rosjanami po to, żeby przekonywać Trumpa, że oni są partnerem konstruktywnym. W jakiejś mierze wszystkie te, całe te negocjacje były, były skierowane po to, żeby przekonać Trumpa, że e, e, albo warto być zaangażowanym w wojnę, e, albo żeby, że warto z kolei, aby Trump przestał e, e, wspierać Ukrainę. No teraz e, wydaje się, że e, będzie przerwa w negocjacjach na przynajmniej kilka miesięcy. Ukraińcy mają pewne sukcesy nawet. Udało im się odzyskać niektóre obszary na, na południowym odcinku frontu. Widać też, że bardzo skutecznie potrafią atakować dalekie zaplecze produkcyjne Rosji na tyłach. Tutaj mamy zbombardowania bombardowania rosyjskich rafinerii, zakładów, różnych zakładów przemysłowych, zbrojeniowych w czasem w odległości kilku tysięcy kilometrów od, od granicy Ukrainy. Natomiast wszystko to zależy od tego, czy ta skuteczność działań ukraińskich, ukraińskiej obrony będzie zależała od tego, czy Trump będzie dzielił się, czy znaczy Stany Zjednoczone będą się dzieliły z Ukrainą informacjami wywiadowczymi. I tutaj jest ten element ryzyka, że Trump w swojej impulsywności może po prostu powiedzieć, że niech Ukraina sobie radia, radzi sama i bez amerykańskiego wsparcia. Proszę powiedzieć, jak wojna na Bliskim Wschodzie, czy można powiedzieć, że Rosja na tym etapie jest jednym z największych zwycięzców tej wojny na Bliskim Wschodzie? Jak patrzyłam na doniesienia, że sprzedaż ropy i gazu przez Rosję w poprzednim miesiącu ma się niemal, miała się niemal podwoić z 12 miliardów do 24 miliardów dolarów. Jak to wygląda i jak wojna na Bliskim Wschodzie zmienia sytuację obronną na Ukrainie? No to, to jest oczywiście ta wojna szkodzi Ukrainie, szkodzi perspektywom obrony Ukrainy. Po pierwsze dlatego, że ona wzmacnia Rosję. Niezależnie od tego, że Ukraińcy zniszczyli część, część portów czy terminali, które umożliwiają eksport rosyjskiej ropy, no ale z, z, podwyżka cen na, na surowce energetyczne jest oczywistą konsekwencją wojny na Bliskim Wschodzie i zablokowania, zablokowania ciśniny Ormuz. Więc to, to jest element, który, który sprzyja Rosji. Drugim takim elementem jest to, że jest w tym momencie bardzo duża konkurencja o, o środki obrony przeciwlotniczej. Przecież opinia polska publiczna była zbulwersowana informacjami Rzeczypospolitej bodajże ze środy, czy ze wtorku, że Amerykanie żądają, czy proszą przynajmniej o przeniesienie patriotów na Bliski Wschód. Na Bliski Ale Wschód oczywiście... tak. Ale oczywiście Ukraina zużywa, potrzebuje też, potrzebuje też pocisków, które pozwolą neutralizować zagrożenie, zwłaszcza baristyczne. I, i przeciwko baristyce, czyli tym, tym najgroźniejszym pociskom, patrioty są najskuteczniejsze. No to w tej sytuacji to jest oczywiste też osłabienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. To jest też ryzyko większej liczby ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej na głębokim zapleczu. Prontu, to jest też ryzyko tego, że ukraińska obrona przeciw Lugnicza stanie się dziurawa, dlatego że no, po prostu nie, nie ma takich mocy produkcyjnych, aby obsłużyć potrzeby i krajów Zatoki Perskiej, y, z takich, no, bym powiedział, sprzymierzeńców, przyjaciół świata zachodniego, a zwłaszcza Ameryki, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Kuwait, jak Arabia Saudyjska z jednej strony, a z drugiej strony Ukrainy. Więc jest, jest to oczywiście wiadomość, ta, ta wojna przeciwko Iranowi jest niekorzystna dla Ukrainy. Chyba, chyba, żeby się okazało, na co na razie niestety nic nie wskazuje, że Trumpowi udałoby się obalić reżim Ayatollahów i doprowadzić do demokratyzacji Iranu. No to wtedy Rosja oczywiście byłaby pozbawiona ważnego sojusznika, a świat poza zachodni nabrałby jednak większego przekonania, że Stany Zjednoczone nie są upadającym mocarstwem, a wręcz papierowym tygrysem, ale że wciąż potrafią pokazać pasur. No właśnie, jeszcze trzeba powiedzieć, że Iran regularnie dostarcza Moskwie broń używaną na froncie, więc jeżeli by ten reżim upadł, no to tutaj też te dostawy by się skończyły. Jeszcze chciałam zapytać o sytuację polityczną na Ukrainie, bo portal Meduza, powołując się na swoich informatorów, podał, że Włodymyr Załański dopuszcza, że nie wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich. Zamiast niego urząd ma się ubiegać Kiryło Budanow, szef gabinetu prezydenta, który do niedawna kierował ukraińskim wywiadem i tam są dwa scenariusze, że albo właśnie Wołodymyr Załański by poszedł do, do rządu, albo jednak na odwrót. Czy w ogóle takie scenariusze, dyskusje nie są przedwczesne, bo ten element przeprowadzenia wyborów miało być, miał być częścią pakietu negocjacyjnego. Co się, co się mówi na ten temat? Czy to też nie jest przedwczesne? No bo w stanie wojny e, możliwość przeprowadzenia wyborów no jest nierealna. Znaczy, powiedzmy sobie tak, że te dyskusje na temat wyborów na Ukrainie trwają jednak już drugi rok, bo w 2024 roku zakończył się ten pięcioletni termin, na który Włodymyr Zeleński został wybrany. Oczywiście konstytucja zakłada automatyczne przedłużenie się kadencji prezydenta, więc to jest tak, że Włodymyr Zeleński jest legalnym prezydentem. Rosja, nie twierdzą, że przestał być, ale, ale druga rzecz, że no bym powiedział, obiektywnie Ukraina potrzebuje takiego odnowienia mandatu demokratycznego i dla prezydenta, i dla Werchodnej rady. Tam przecież jest kłopot z związane z tym, że spora część posłów przestaje po prostu w ogóle przychodzić do rady, głosować. W rezultacie ważne ustawy na przykład nie są uchwalane, dlatego że dlatego, że nie ma, nie ma po prostu posłów, które fizycznie nie ma ich na sali, którzy mogliby zagłosować za. No i co można zrobić w tej sytuacji? No, jest albo opcja, żeby zwiększyć legitymizację władzy, która się, każda władza demokratyczna się zużywa, albo stworzyć na wzorze kabinetu wojennego Churchill'a i sytuacji w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, taki kabinet wojenny, w którym by wzięli udział także przedstawiciele ukraińskiej opozycji, albo Najmniej, ja bym powiedział, prezydent Zerański mógłby zadeklarować, że ponieważ, ponieważ wojna trwa i wiadomo kiedy się skończy, on będzie tak długo prezydentem, jak tego będzie wymagała obiektywnie sytuacja, natomiast, natomiast on, on może zrezygnować po prostu z ubiegania tak. się o kolejną Pani. kadencję i to będzie już takie uczciwe. Ale, no ja tylko powiem, że ja bym nie przywiązywał specjalnie uwagi do tego, co akurat piszą rosyjskie media opozycyjne, tylko po prostu skupił się na tym, co pisze komentatorzy ukraińscy, co piszą. To, panie doktorze, teraz jeszcze ostatni wątek. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom podejrzanym o serię podpaleń, w tym m.in. E, podpalenie Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Śledczy wskazują, że działania miały charakter sabotażu i były zlecone przez rosyjski wywiad. Do tego jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło w nocy z 12 na 13 maja 2024 roku. W wyniku pożaru niemal całkowicie została zniszczona hala targowa przy Marywilskiej. W budynku znajdowało się około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 Mianowicie, po pierwsze, jest to podpalenie sklepu OBI w kwietniu 2024 roku. Tutaj za to został oskarżony Białorusin Stepan K. Drugim tym zdarzeniem objętym tym aktem oskarżenia jest podpalenie w dniu 9 maja sklepu IK w Wilnie. Tutaj są oskarżeni dwaj bezpośredni sprawcy oraz jeden pomocnik. Bezpośrednimi sprawcami był Daniel B. oraz Aleksander H. I trzecie, ostatnie zdarzenie to najgłośniejsze dla nas. Jest to oczywiście podpalenie i spalenie. Hali przy ulicy Mary 44 Centrum Handlowego. No i tutaj oskarżony został Daniel B., czyli ta osoba, która dokonała nagrania tego pożaru już po samym zdarzeniu i przekazała to nagranie następnie swoim zleceniodawcom, a dalej wywiadowi Federacji Rosyjskiej. A więc tutaj zakres tego aktu oskarżenia jest taki sam, jak informowaliśmy wcześniej o zarzutach, o realizacjach. Nie ma ustalonego nadal bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marewilskiej 44. Nie ma ustalonego bezpośredniego zleceniodawcy tego podpalenia. Ten akt oskarżenia obejmuje tylko zachowanie Daniela, Daniela B, polegającego na nagraniu tego pożaru ale również w ramach tej grupy przestępczej międzynarodowej, która dokonywała tych aktów sabotażu na rzecz Federacji Rosyjskiej. Tak mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Panie doktorze, o co chodzi w tych działaniach sabotażowych, te podpalenia, no to oczywiście to najgłośniejsze na ulicy Marywilskiej. Jaki jest ich cel? No, sprawdzenie reakcji polskich służb, policji, prokuratury, służb specjalnych, sprawdzenie reakcji opinii publicznej, jak będzie reagowała na przykład na, na takie akty sabotażu, czy utwierdzi się w antyrosyjskim, czy utwierdzi się w, znaczy, utwierdzi się w, w przekonaniu, że rząd rządy mają rację, po kolejne polskie rządy promując antyrosyjską politykę, czy też raczej, raczej tego rodzaju akcje sabotażu. A przecież mieliśmy na przykład jeszcze y, y, y, niszczenie szyn, które mogły spowodować wykolenie pociągu i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 No, panie Wszystko doktorze, a pamięta Pan jak było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ubiegłego roku? Jak szybko pojawiły się te informacje, że to jest wina Ukraińców? Ta dezinformacja rosyjska jest niesamowicie silna. No, no, Rosjanie dużo inwestują dlatego w dezinformację, no bo, bo prowadzenie kampanii dezinformacyjnych jest znacznie tańsze niż prowadzenie wojny. Rosja chce wojnę przeciwko Ukrainie wygrać, a żeby tę wojnę wygrała, to musi pozbawić Ukrainy wsparcia sojuszników, zwłaszcza europejskich. A Polska jest tutaj jednak kluczowym państwem, dlatego, że przez Polskę przechodzi logistyka i Polska jest, jest tym krajem, który nas choćby wedle Ławrowa doprowadził do tego, że ten z reguły konstruktywny Nastawiony zachód zaczął się infekować polską rusofobią. I dlatego Polska jest kluczowa. Do tego jeszcze rosyjskie elity pewnie nie zapomną Polsce z zaangażowania w 2022 roku. No i to, i to jest oczywiście tańsze. To jest, to jest tańsze niż prowadzenie klasycznej wojny. Więc powinniśmy to rozumieć i powinniśmy też uświadamiać polską opinię publiczną przed tą skomplikowaną taką kognitywną wręcz operacją. No właśnie, no to teraz na koniec to pytanie, czy te działania są odpowiednie i społeczeństwo jest dobrze komunikowane w tym, kto stoi za serią podpaleń, kto odpowiada za naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, czy w tym zakresie jeszcze jest to wyzwanie komunikacyjne i edukacyjne dla rządu? No jest to... Y ja powiem tak, znaczy sytuacja w Polsce jest lepsza niż w wielu innych krajach e, europejskich, ale to też dlatego, że e, pokolenia, zwłaszcza starsze, m, bym powiedział, mają pewnego rodzaju kapitał intelektualny, wspomnienia, pamięć związaną z rosyjską dominacją nad Polską i są chyba jednak wciąż w dużym stopniu, my jesteśmy jako Polacy, jako społeczeństwo uodpornieni na... Na, te, na, te, na tego rodzaju propagandę, ale to nie oznacza, że tego rodzaju odporność ona będzie się wiecznie utrzymywać. Widzimy że, widzimy, że młodsze pokolenia są częściej bardziej podatne na antyukraińską retorykę niż pokolenia starsze. Te, które widzimy no te, te, które właśnie pamiętają pewne sprawy osobiście. Widzimy też, że mamy łagodnie rzecz ujmując, duży spór polityczny między różnymi, między rządem a opozycją, co jednak też osłabia czasem skuteczność działania państwa. No, tego rodzaju spory być może są normalne w demokracjach, ale na pewno, na pewno nie sprzyjają wzmacnianiu takiej odporności państwa polskiego przed zagrożeniami zewnętrznymi. Panie doktorze, muszę. Nie mógłby... tego, co I, więc, i, I nie jest źle, ale mogłoby być. Jest dość dobrze, mogłoby być jeszcze lepiej. A, i to jest najlepsza e, puenta naszej rozmowy. Doktor Łukasz Adamski, specjalista do spraw międzynarodowych z Centrum Dialogu im. Juliusza Miroszewskiego był gościem polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.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 Media Expert